Bardzo często problemem, fałszywym zresztą, biorąc duchowo, jest poczucie odpowiedzialności. To znaczy, że ci ludzie, którzy są w tych nowych związkach, mają poczucie, jak ja mogę zrobić tej osobie, z którą jestem teraz związany, taką rzecz, że po roku 5, 10 czy 20, tak. więcej nawet, po 30, że jak ja mogę ją teraz, czy to jest, ja, jestem za nią odpowiedzialny, jak ja to mogę zrobić. Pytanie jest. O historyczny. Dlaczego historia tego człowieka potoczyła się w ten sposób? Dlaczego? Że miał żonę, nie udało się, rozwiedli się mimo sakramentu, żyje z inną kobietą, która nie jest żoną, mimo że się w urzędzie stanu pobrali. Mają, Mają dzieci. dzieci, z tych są niektóre z Daunem i nawet nie jest nam ze sobą źle wcale. Nawet chodzimy do kościoła, nie możemy przystępować wprawdzie do, do komunii, ale nie jest źle. Mamy pragnienie tego, żeby być w jedności ze sobą i z Panem Bogiem. Więc nie można od tego człowieka zażądać w imię prawa chrześcijańskiego, żeby on wrócił do tej pierwszej żony. Ale on ona mówi, coś, mówi coś wróć dziwnego. do mnie. Ona mówi, wróć do mnie. Nie wróci do żony pierwszej nie wróci. To Bóg to robi. On nie może nic ten człowiek zrobić. Żeby, nie wiem, jak mu źle było w tym drugim małżeństwie, co często się zdarza, to on nie może okazać wobec świata i wobec siebie, że zrobił takie beznadziejne decyzje i teraz jest całkowitym bankrutem. Będzie robił wszystko, żeby przylizać, przepudrować tę rzeczywistość. I będzie udawał. Nie będzie sobą. Będzie nieszczęśliwy. Albo, albo, albo tak, tak się upokorzy. Będzie chciał. Będzie miał w sobie taką pokorę, że przyzna raz się, że Coś stracił, coś zgubił i poszedł za, za jakąś łudą. Albo jak w spotkaniu przy studni z Samarytanką. Jezus mówi do niej prawdę o jej życiu. Ona mówi, nie mam męża, to prawda, że nie masz męża, bo miałaś pięciu mężów. I który jest twoim mężem tak naprawdę? Ten człowiek nie wróci do żony. Pierwszej. Jeżeli tego nie doświadczy, nie wróci. To jest niemożliwe dla człowieka. Możliwe jest dopiero wtedy, kiedy Bóg wkracza w jego życie, a on z jakiegoś powodu, nie wiemy z jakiego, zgadza się, żeby ten Bóg wkraczał i żeby on wreszcie zaczął się pytać, czy ten Pan Bóg to rzeczywiście chce dla niego dobrze. Jeżeli on będzie miał doświadczenie, że Pan Bóg chce dobrze, przestanie być niewolnikiem tej sytuacji, w której się znalazł i na przykład będzie mógł oddać tej drugiej kobiecie wszystkie pieniądze. oddaje wszystko, co ma, będzie zaczynał od zera, ale wróci do tamtej. Będzie, wychował, będzie pomagał tym dzieciom, będzie się zajmował tymi dziećmi, ale wróci do tej pierwotnej swojej małżonki. Jak on wróci z kłótniami, z pretensjami, z tym starym nawykiem A nie, do niej on z tym i tyle to się odezwie. O tyle z tym on nie wróci, chociaż wróci, że jeżeli doświadczy, że Bóg jest, to będzie miał płaszczyznę, na której będzie mógł się zmagać sam ze swoimi, jak to mówimy, demonami, ograniczeniami, swoimi grzechami, swoimi buntami. Będzie mógł się zmagać i też ona będzie to widziała. Konkretnie, w imię czego mam wracać do tej pierwszej małżonki? W imię czego? Ach, nie bardzo wiem, co znaczy w imię czego, bo to od, od razu jest pewien, pewne moralizowanie, prawda? Nie wiem, w imię wierności, w imię honoru, w imię dobra, w, w imię kościoła, w imię wiary. To wszystko jest trochę zewnętrzne. I ja myślę, że to, to, co już próbowałem mówić, że to się rozgrywa gdzieś głęboko w środku człowieka i że to jest realizacja tego, co jest powiedziane, że Bóg chce się z tobą spotkać w środku, w tobie wnętrzu, nie na zewnątrz, tylko w tobie wnętrz, w twoim wnętrzu. I co z tego będzie wynikało, to dopiero się będzie okazywało. Czy ten człowiek wróci, czy ta żona go przyjmie, czy nie, i tak dalej. Bo wielokrotnie ta druga strona w ogóle nie chce przyjąć, prawda? No może tak być, tak. Bóg mi mówi, wrac wracaj, ja już dojrzałem po jakimś czasie i wracam, a tam nie cholery. Nic. No ona jest tak czekać. zraniona, ona jest tak, tak zraniona tak, tak. i ona jest zabita przez niego i od razu ma w głowie, o ranę. to wszystkie scenariusze, które były, już od razu na, na nowo. To ona, tego nie, to ona tego nie chce, ale jego intencja była dobra i nie chodzi o to, żeby wrócił koniec, za wszelką cenę, tylko, że jego wnętrze zostało zmienione.